Drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski. Informację przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. Zasłabł dziś podczas treningu. Trafił do szpitala we Wrocławiu, ale nie udało się go uratować. Asystent Jana Urbana był cenionym szkoleniowcem. Jeden z jego trenerów w Legii Warszawa, Dariusz Kubicki, zapamiętał go jako kogoś, kto zawsze był gotów pomagać. Tragedia niesamowita, sportowy tryb życia prowadził, prawda, no, no strata ogromna, nie tylko dla świata piłki, ale, ale przede wszystkim dla najbliższych i to coś niewiarygodnego. Swoją karierę piłkarską rozpoczynał w Rakowie, Częstochowa, potem grał w Legii, Warszawa, Widzewie Łódź, a piłkarską karierę kończył w Krakowi. Był też młodzieżowym mistrzem Europy. Miał 49 lat. Właśnie teraz po godzinie 12.06 nowych sędziów stawić się ma w Trybunale Konstytucyjnym. Chcą przekazać prezesowi instytucji notarialne zaświadczenie o ślubowaniu wobec prezydenta i rozpocząć pracę. Jednak wczoraj Bogdan Święczkowski odmówił czwórce z nich dopuszczenia do orzekania. Bezpodstawnie mówi konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Nic nie jest wymagane. Po prostu ustawa wskazuje. Złożył ślubowanie, ma się stawić i ma mieć przydzielone sprawy. Stąd pan Święczkowski nie powinien grać roli filozofa, tylko po prostu przydzielić sprawę i zapewnić warunki do sprawowania urzędu. Polityk Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski uważa, że nowym sędziom Trybunału zabrakło cierpliwości. Osoby, które powinny być niezależnymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, no zostały tak po prostu przez polityków zapędzone w taką ślepą uliczkę. Do tematu wrócimy już za chwilę w magazynie W samopołudnie. Rodziny ofiar, przedstawiciele władz i polskiego wojska upamiętnili na warszawskich Powązkach 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej. To nie jest prawda, że czas leczy rany, nie. tylko ból. Wszystko się zawaliło. Jak się zbliża ta data, to po prostu... To wszystko wraca. To są teraz tylko te przeżycia i wspomnienia. Ta godzina i ten dzień. Zostają te najlepsze rzeczy. To, co zrobili, jakimi ludźmi byli, jakie wartości sobą reprezentowali. Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem nazwisk ofiar i modlitwą za zmarłych. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. To są aktualności jedynki. Od dziś działa w pełnym zakresie. Mowa o europejskim systemie Entry-Exit. Pozwala na identyfikację osób wjeżdżających i wyjeżdżających z Unii Europejskiej z państw trzecich. Mówił na lotnisku Chopina w Warszawie szef MSWiA Marcin Kierwiński. To jest kolejna odsłona budowy takiego informatycznego, cyfrowego muru. Muru chroniącego całą Unię Europejską, a Polska jest liderem budowy tego systemu. Nowe rozwiązanie kontroli granicznej jest automatyczne i cyfrowe ma zastąpić stemplowanie paszportów w większości krajów Europy. A pasażerów linii lotniczych czekają dziś jeszcze wyzwania związane ze strajkiem na włoskich lotniskach. Zacznie się za godzinę i potrwa do 17. Połączenia mogą więc być opóźnione albo odwołane. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W zachodniej części Polski stopniowo coraz więcej chmur. Wieczorem spodziewamy się tu słabych opadów deszczu, a poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Podkarpaciu do 12 na Dolnym Śląsku. Klimat. 55% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. W okolicach Krakowa, a także aglomeracji śląskiej jakość powietrza jest umiarkowana, na południu i na zachodzie Polski dobra, a na pozostałym obszarze bardzo dobra. JEDYNKA Polskie Radio 9 minut po godzinie 12. Samopołudnie. Ciąg dalszy sporu o Trybunał Konstytucyjny. Czy za wczoraj nowi sędziowie będą mogli zacząć dziś pracę? Nie jestem w stanie uznać, iż mogą obo objąć obowiązki sędziego. Będę oczekiwała dopuszczenia mnie do orzekania. Kruchy rozej między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utrzymuje się, ale na wstrzymanie walk między Izraelem a Hezbollahem czekają libańczycy. Rozmawiamy szczerze, że jest nam trudno, staramy się wesprzeć siebie nawzajem, staramy się być cierpliwi, ale też rozmawiamy o tym, że może nadejść czas, kiedy naprawdę będziemy musieli idziekać. Załoga księżycowej misji Artemis II wraca zaś na Ziemię.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 I na początek o sędziach Trybunału Konstytucyjnego, którzy wczoraj złożyli ślubowanie w Sejmie i dziś zamierzają przyjść do pracy. Prezes kluczowego dla Polskiego Ustroju Sądu Bogdan Święczkowski twierdzi natomiast, że do Trybunału przyjść mogą, ale jedynie w charakterze gości. Jego zdaniem mają obowiązek złożenia ślubowania w obecności prezydenta. Kancelaria Prezydenta zwraca z kolei uwagę na spór kompetencyjny. To wszystko obserwuję nie od dziś, a nawet jest teraz przed siedzibą Trybunału Sylwia Białek. Witaj Sylwio. Dzień dobry. To powiedz nam proszę, jakie są możliwe teraz scenariusze. Wybrani przez Sejm 13 marca sędziowie mają przyjść za chwilę do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiadali, że będą po godzinie 12, bo jak podkreślali, ich obowiązkiem jest podjęcie pracy. Przed południem byli na spotkaniu z notariuszem i zamierzają dziś przekazać prezesowi Trybunału zaświadczenia o ślubowaniu wobec prezydenta i po prostu rozpocząć pracę. Sędziowie nie wykluczają jednak złożenia pozwu do sądu pracy o dopuszczenie ich do wykonywania obowiązków. Tak mówiła sędzia Anna korwin Piotrowska uznaliśmy, że złożyliśmy ślubowanie. W związku z tym też, no, pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że będziemy stawiać się i wnioskować o to, żeby nam przydzielono i gabinety, i sprawy do orzekania. Problem w tym, że o ile Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, którzy złożyli ślubowanie także u prezydenta, mogą w opinii prezesa Trybunału Konstytucyjnego normalnie rozpocząć dziś pracę, no to pozostali sędziowie, którzy wczoraj ślubowali w Sejmie, już takiego normalnego zaproszenia od prezesa nie mają. Są zapraszeni tak jak wspomniałeś w charakterze gości, tak jak normalni obywatele. Mówił wczoraj prezes Trybunału, Bogdan Święczkowski. Oczywiście jak każdy z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo przychodzić do Trybunału Konstytucyjnego, spotykać się w bibliotece, składać różnego rodzaju pisma na biurze podawczym. Jak każdego obywatele Rzeczypospolitej Polskiej każdego z nich także zachęcam do tego, żeby w Trybunale Konstytucyjnym bywali. Sylwia, powiedz proszę więcej o reakcji Kancelarii Prezydenta na to wszystko, co się wydarzyło. No oczywiście Kancelaria Prezydenta, współpracownicy Prezydenta Karola Nawrockiego uważają, że to co wydarzyło się wczoraj w Sejmie, ta uroczystość nie ma mocy prawnej. I wczoraj szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział złożenie wniosku do Trybunału o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem i Prezydentem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 Tę sprawę skieruje do rozpoznania do Trybunału Konstytucyjnego w trybie artykułu 189 konstytucji, bo prezydent Nawrocki postępuje ścieżką konstytucyjną, a nie ścieżką bezprawia, którą prezentuje dzisiejsza większość rządowa już od wielu zresztą lat. Tyle, że były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Marek Safian uważa, że żadnego sporu kompetencyjnego nie ma w programie trzecim polskiego Radia. mówił dziś, że to po prostu kolejne przekłamanie.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 Tak, wczoraj przed siedzibą Trybunału byli i zwolennicy prezydenta Karola Nawrockiego, ale byli też i ci, którzy uważają, że sędziowie wybrani przez Sejm prawidłowo powinni być dopuszczeni do pracy. Było rzeczywiście gorąco. Dziś niewielka grupka ludzi rano protestowała. Przyszli ci, którzy walczą o to, by Trybunał Konstytucyjny funkcjonował normalnie. Byli tu wczoraj, ale też przychodzili w ostatnich miesiącach.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 siedzibą Trybunału spokojnie, ale jedno jest pewne na szybkie uspokojenie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma na razie co liczyć. I tę sytuację obserwuję. Obserwować będzie Sylwia Białek. Bardzo Ci, Sylwio, dziękuję. Tylko przypomnę po godzinie 20 suma polityczna, gdzie na pewno komentarze także i do tej sytuacji. A teraz przyjrzymy się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Magdalena Skajewska jest z nami. Witaj, Magdo. Dzień dobry. I to sytuacja też bardzo skomplikowana. Mamy utrzymujący się kruchy, ale jednak, podkreślę, to utrzymujący się rozejm między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a Iranem. Ale wciąż bardzo napięta sytuacja w Libanie. To jest ważny element tej układanki. Jutro w stolicy Pakistanu ważne negocjacje na temat pokoju na Bliskim Wschodzie. Czy powinniśmy w związku z tym patrzeć na ten Liban z niepokojem? No bo tam cały czas walki trwają. Tak, walki cały czas trwają, ale jest także informacja o tym, że Izrael ma rozpocząć z Libanem rozmowy, negocjacje pokojowe i to w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. To ma być efekt nacisków ze strony Białego Domu i prezydenta Trumpa. Liban jednak domaga się najpierw zawieszenia broni, na co Izrael oczywiście się nie zgadza, a szef izraelskich sił obrony mówi wprost. Jesteśmy w stanie wojny z Libanem, nie ma zawieszenia broni, natomiast to zawieszenie broni obowiązuje tylko i wyłącznie z Iranem. Tak mówił z kolei o tych rozmowach, czy też perspektywie rozmów sam premier Benjamin Netanyahu. Posłuchajmy. W odpowiedzi na wielokrotne apele rządu libańskiego o rozpoczęcie negocjacji pokojowych poleciłem gabinetowi rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z Libanem, aby osiągnąć dwa cele. Po pierwsze rozbrojenie Hezbollahu, po drugie historyczne, trwałe porozumienie pokojowe między Izraelem a Libanem. Doprowadziłem już do czterech porozumień pokojowych z krajami arabskimi i zamierzam doprowadzić do kolejnych. Premier dodał także, że prawdziwy pokój będzie zaprowadzony poprzez siłę, cytując niejako hasło Donalda Trumpa. Nie wiadomo, czy do tych rozmów rzeczywiście dojdzie, bo e, tak jak powiedziałam, Liban i w ogóle Hezbollah poza wstrzymaniem ostrzałów domagają się również wycofania izraelskich wojsk i powrotu libańczyków wysiedlonych z południowej części kraju. Z czym, jak można się domyślać, także będzie bardzo, bardzo trudno, bo izraelska armia nigdzie się nie wybiera. A jak wygląda sytuacja humanitarna w Libanie? Ona i nawet przed tą wojną nie była łatwa, a tymczasem te bombardowania izraelskie były przepotężne w tym tygodniu. No i to było wielkie wyzwanie między innymi dla no już i tak ledwo przędącej libańskiej służby zdrowia. Rzeczywiście, no, sytuacja humanitarna jest coraz gorsza od ogłoszenia zawieszenia broni z Iranem. Zginęło w Libanie już ponad 300 osób, ponad 1200 zostało rannych. Od marca zginęło już 1700 osób, w tym wielu cywilów. O stanie tamtejszej służby zdrowia mówi przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia w Bejrucie Abdinasir Abubakar. System opieki zdrowotnej jest pod ekstremalną, bezprecedensową presją. Szpitale są przeciążone, pracownicy służby zdrowia są przeciążeni. Coraz więcej szpitali przyjmuje i leczy ponad tysiąc rannych pacjentów. Niektórzy z nich są w bardzo ciężkim stanie. Ale trzeba też powiedzieć, że Hezbollah nie pozostaje bierny. Poinformował dziś, że, za, że zaatakował miasto na północy Izraela w odpowiedzi na to, jak to określił, naruszenie przez Izrael porozumienia o zawieszeniu broni zawartego między USA a Iranem, gdyż Liban i też Pakistan i Iran uznają, że Liban tym częścią tego zawieszenia broni jest. To zawieszenie, tak jak powiedziałeś, jest utrzymywane, ale nie ulega wątpliwości, że ta sytuacja w Libanie stanowi dla niego bardzo poważne wyzwanie. Teheran w związku z tymi nalotami na Liban blokuje cały czas na Ormus, co wprawia prezydenta Trumpa, jak możemy się domyślać, w coraz większą frustrację w mediach społecznościowych napisał, że nie na to się umawialiśmy. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że, do tego, że to, że do tego zawieszenia broni w ogóle doszło, to to był trochę efekt takiego jednego wielkiego nieporozumienia, bo Irańczycy mieli swoje 10 punktów, taką propozycję, którą uznali za podstawę do negocjacji i myśleli, że to o tej propozycji prezydent Trump napisał w pewnym momencie w mediach społecznościowych, że jest to coś, nad czym można pracować. Ale z późniejszych oświadczeń strony amerykańskiej wynika wyraźnie, że oni opierają się na czymś zupełnie innym. Albo po prostu USA były tak bardzo przyciśnięte do ściany w związku z problemami z ciśnieniem Ormus, że zgodzili się na wszystko tylko po to, by później się z tego wycofać. I jakkolwiek było, w chwili, w której rozmawiamy, to zawieszenie broni kruche, ale cały czas trwa, mimo też ataków dronowych odnotowywanych przez Kuwait w Zatoce Perskiej. Dyplomaci trzymają kciuki, że to zawieszenie broni będzie trwało także w sobotę, bo jutro dyplomaci z obu stron, mają spotkać się w nowej odsłonie negocjacji właśnie w Islamabadzie, w Pakistanie. No i będą to rozmowy nie bezpośrednie, ale właśnie przez pakistańskich, między innymi pakistańskich dyplomatów prowadzone. Magdalena Skajewska o tym wszystkim bardzo dziękuję. A za chwilę przeniesiemy się poza naszą planetę. Rozmowa dnia. Załoga misji Artemis II, pierwszy od ponad pół wieku misji, w ramach której ludzie znaleźli się w pobliżu Księżyca, wraca już na Ziemię. To jest koniec tej misji ale bardzo ważny i bardzo niebezpieczny. Z nami dr Aleksandra Bukała z Piap Space, która była też, no, można powiedzieć, mózgiem tej misji Ignis. To w ramach tej misji doktor Sławosz Uznański znalazł się na orbicie okołoziemskiej, także jako pierwszy Polak od bardzo, bardzo dawna. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak to jest z powrotem z misji kosmicznej? To jest moment, który jest bardziej niebezpieczny nawet niż start? Tak, to jest najniebezpieczniejszy moment misji, ponieważ z dużej prędkości, bardzo dużej prędkości, a w tym przypadku, w przypadku misji Artemis II, prędkości rekordowej, musimy tych ludzi sprowadzić bezpiecznie na ziemię. I tutaj tak naprawdę naszym największym wrogiem jest to, co jest na Ziemi naszą osłoną, czyli ziemska atmosfera. No właśnie, wejście w atmosferę to jest ten kluczowy moment, bo wtedy robi się wokół tej kapsuły potwornie gorąco. Tam temperatura może sięgnąć nawet 2700 stopni Celsjusza, czyli to jest mniej więcej połowa temperatury powierzchni Słońca. Dokładnie tak. I ta osłona termiczna jest jedyną tarczą, która chroni załogę w tym momencie. A ani załoga w środku, ani my z ziemi nie możemy już nic zrobić. Tutaj polegamy wyłącznie na fizyce i wytrzymałości materiałów. Także rzeczywiście jest to najniebezpieczniejszy fragment misji. Oczywiście przez to, że jest niebezpieczny, też jesteśmy bardzo dobrze do tego przygotowani. Załoga już w tej chwili wykonuje procedury przygotowawcze do lądowania na ziemi. No bo to wszystko potrwa kilkanaście godzin. Trzeba nie tylko wejść w tę atmosferę pod odpowiednim kątem i z odpowiednią prędkością, ale także odpowiednio wyhamowywać i temu służyć mają na przykład specjalne spadochrony. 11 takich spadochronów się na różnych etapach otworzy, żeby te prędkości zmniejszyć. Tak, w pierwszej fazie misji, znaczy w tej chwili załoga zajęta jest pakowaniem. Ci z nas, którzy no, na przykład przeżywali jakiś sztorm na morzu czy, czy inne tego typu warunki, wiedzą co to jest ształowanie, czyli teraz kapsuła zostaje ształowana, ponieważ będą też duże drgania, więc chodzi o to, żeby nic nikomu na głowę przysłowiowo nie, nie spadło, więc w tej chwili załoga kończy te przygotowania. Zaraz rozpocznie się procedura odłączania tak zwanego europejskiego serwisu modułowego, Europeana Service Module, czyli tego elementu statku Oriona, który napędzał Oriona, który napędził go po to, żeby Orion osiągnął prędkość wystarczającą do okrążenia księżyca, który potem sterował tymi manewrami właśnie precyzyjnego celowania pod właściwym kątem do atmosfery Ziemi. No w tej chwili ten moduł nie będzie potrzebny. On też chronił tą osłonę termiczną. No i w tej chwili moduł się będzie y, odłączał, kapsuła się odwróci w drugą stronę, tą tą osłoną termiczną w stronę atmosfery. No i nastąpi najpierw y, hamowanie y, aerodynamiczne poprzez y, y, no po prostu opór tej kapsuły wobec jeszcze rzadkiej atmosfery na tych wysokościach. No a potem będziemy hamować sekwencją tych 11 spadochronów, jak to pan dobrze powiedział. Tak, bo ta atmosfera robi się potem coraz gęstsza i trzeba jednak y, coraz większej ostrożności we wchodzeniu w kolejne warstwy atmosfery. Pani była w Centrum Kontroli Lotów, kiedy wracała na Ziemię misja Ignis. Ta misja właśnie z Sławoszem Uznańskim na pokładzie. To jak to wygląda z punktu widzenia Centrum Kontroli Lotów? Pani mówiła, że niewiele już można wtedy z Ziemi zrobić to, co wszyscy tylko gryzą paznokcie w nerwach? To jest Ostatnie kilkanaście minut, czyli w tym przypadku spodziewamy się, że kapsuła wejdzie w atmosferę o godzinie 1.53 polskiego czasu w nocy, teraz z piątku na sobotę, a mniej więcej o godzinie 2.07 planowany jest tak tzw. splashdown, czyli, no, czyli wodowanie w wodach Pacyfiku. No więc to jest 14 minut i to jest rzeczywiście ten czas, kiedy już niewiele możemy zrobić i musimy polegać na... Na, w dużej mierze na automatyce, ale wcześniej w Centrum Kontroli Lotów w tej chwili ja sobie wyobrażam, jak tam jest, jak w Ulu, ponieważ wszystkie procedury po kolei są robione, sprawdzane po 15 razy, czy na pewno wszystko jest dopilnowane właściwie, no, co kilka par oczu to, to nie jedna. Też taki grafik jest zawsze wyświetlony na na takim dużym telewizorze przed naszymi oczami. Ten grafik przez cały czas misji, my się z nim oswajamy, więc on jest doskonale znany ludziom, którzy tam są, więc my jesteśmy w stanie w ciągu ułamków sekundy się w tym harmonogramie odnaleźć. Na zielono jest oznaczane to, co zostało wykonane, na szare to, co jest do wykonania, a w różnych kolorach, na przykład na nie daj Boże, na żółto, czy jeszcze nie daj Boże, bardziej na czerwono, to, co jest opóźnione lub co nie poszło zgodnie z planem. Mam nadzieję, że wszystko będzie na zielono, ale tak, to jest czas, kiedy przede wszystkim jesteśmy wszyscy skupieni na, na zadaniu. Potem jest ten moment, no, kiedy trochę... Serce staje w piersi i kiedy jest ten, te kilka minut e, oczekiwania... A no właśnie, to tak rzeczywiście no jest ulga. jak w filmie Apollo 13 brona Howarda, że na kilka minut się traci w ogóle kontakt radiowy z tą, z tą załogą i tak naprawdę już w ogóle nie bardzo wiadomo, co się dzieje. Czy, czy jednak to, to się zmieniło od czasów misji programu Apollo? No, mamy lepsze kamery, mamy możliwość też obserwacji satelitarnych. No, co prawda, one są z dużym opóźnieniem. No to nie są tak jak w filmach amerykańskich, te sekundy, kiedy jesteśmy w stanie na żywo y, tą kapsułę y, śledzić. Więc że tylko śmigłowcy jest, jej jest... wypatrują, prawda, nad oceanem? Śmigłowce, teleskopy z y, Ziemi, oni jednak będą relatywnie blisko wybrzeża lądować, z okrętów y, też dookoła. Y, obszaru lądowania też będzie prowadzona ta obserwacja, ale zawsze jest co najmniej kilka minut niepewności, no zanim zobaczymy no przede wszystkim te spadochrony. Tak, jak, dokładnie jak było w filmie, jak zobaczymy, że te spadochrony się, się dobrze otworzyły i że kapsuła spada z zakładaną prędkością, no to, to już wtedy się zaczyna znowu praca Czyli y, służby y, odpowiednie na śmigłowcach i na okrętach y, mają za zadanie bezpiecznie podjąć załogę. No i na końcu jest to wielki chlub, y, ten splashdown, jak mówią Amerykanie, to wodowanie tym razem w Pacyfiku, i to jest ten moment, kiedy jest wielkie uf wszystkich tych, którzy pracowali przy, przy misji kosmicznej? No, jest duże ów w Centrum Kontroli Lotów, jest duża mobilizacja ze strony ratowników, którzy mają podjąć z załogę, no bo teraz oni są w blasku fleszy i mają to zrobić w sposób kontrolowany, no a potem śmigłowcami załoga zostanie przewieziona najprawdopodobniej do centrum w Houston i tam poddana badaniom. Tak samo jak zresztą było z, z załogą misji Axiom 4 i e, naszej misji Ignis, czyli Sławosz też helikopterem został przewieziony do Houston. No to jeszcze zapytam o to, co nam ta misja Artemis 2 da. Ona była misją testową, była wstępem do takich lotów na Księżyc, gdzie już będzie także lądowanie na Srebrnym Globie. Co będziemy tej misji zawdzięczać? Ta misja miała na celu przygotowanie do, do tych kolejnych lotów na Księżyc, natomiast chciałabym tutaj podkreślić, że to nie jest tak, jak było w latach 60. i 70., czyli że chodzi wyłącznie o lądowanie z sukcesem na Księżycu. Tutaj celem jest zapewnienie stałej obecności człowieka na Księżycu, czyli mówiąc kolokwialnie, budowa bazy na Księżycu. A żeby zbudować bazę i żeby tam dostarczać i ludzi, i sprzęt, to trzeba troszeczkę w inny sposób przemyśleć tą tak zwaną logistykę, czyli to jak tam ludzi dowozimy, jak ich przywozimy z powrotem. No, dlatego między innymi bite są rekordy prędkości. No, w tej chwili ta kapsuła wejdzie w atmosferę z prędkością 38 tysięcy kilometrów na godzinę mniej więcej. To jest 32 machy. To jest 32 razy prędkość dźwięku. Więc to są ogromne prędkości, ale to jest właśnie też ten czas. To chodzi o to, żeby jak najszybciej te operacje y, transportowe pomiędzy Ziemią a Księżycem się odbywały i dlatego jest to robione pierwszy raz, y, mimo że, no nie pierwszy raz, może dla, y, dla przeciętnego widza, y, lo, y, logika tej misji jest zupełnie inna niż, niż była programu y, Apollo. No i mamy nadzieję, że Artemis 4, bo Artemis 3 będzie jeszcze lotem testowym, który ma zbadać y, możliwości. Y, Wzajemnego y, okrążania się obiektów lądownika i y, orbitera, y, a, ju, a już misja Artemis 4 w y, 2028 roku zakłada lądowanie na Księżycu, no i potem już budowę bazy. Kolejne misje są zakładane raz do roku. No właśnie, ta misja Artemis 3 to jeszcze będzie na orbicie okołoziemskiej. To, to, o czym Pani mówiła, to ćwiczenie mijania się ob obiektów tego lądownika. Artemis 4 to już będzie lądowanie na Srebrnym Globie. Uda się dotrzymać Amerykańskiej Agencji Kosmicznej tego harmonogramu? No więc rzeczywiście on jest napięty. Jest napięty i yy, w, pierwszej, w pierwszym programie już Artemis 3 miała lądować na Księżycu, natomiast są opóźnienia w budowie lądownika, ze strony przedsiębiorstw amerykańskich. No i tutaj tak naprawdę ten lądownik jeszcze nie jest gotowy, więc tak na, na, na, na ścieżce krytycznej, czyli na tym, co najbardziej zaważy na tym, czy ta misja rzeczywiście dojdzie do skutku w 2028 roku, leży to, czy lądownik będzie nie tylko gotowy, ale i przetestowany do tego czasu. Zatem będziemy się temu wszystkiemu oczywiście przyglądać. Ja na pewno z dużą ekscytacją. Pani doktor pewnie też i myślę, że duża część z Państwa także. Doktor Aleksandra Bukała, Piap Space, szefowa misji Ignis była moim i Państwa gościem. Bardzo Pani doktor dziękuję. Dziękuję bardzo i oglądajmy lądowanie. To wszystko w nocy z dziś na jutro, tuż przed drugą polskiego czasu. No teraz o kimś kogo imię i nazwisko, właściwie dwa nazwiska już się przed chwilą pojawiły, czyli o kimś, kto spełnił swoje dziecięce marzenia i poleciał w kosmos, a teraz odbiera tytuły uznania i szacunku za swoje dokonania. Mowa oczywiście o doktorze Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim, drugim Polaku w kosmosie i pierwszym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który dziś odbiera tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. I tam na miejscu jest też nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Witaj, Martyna. No, Dzień dobry. To powiedz, czy dr Sławu wiśniewski już odebrał dyplom potwierdzający to, że jest także doktorem honoris causa warszawskiej SGH? Tak, to już oficjalne. Drugi Polak w kosmosie, Sławosz Uznański-Wiśniewski, już oficjalnie otrzymał ty tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dosłownie przed chwilą profesor Gabriel Główka, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, w ramach którego doktorat został przyznany, odczytał formułę nadania tytułu, wręczył dyplom. Za chwilę rozpocznie się wykład mistrzowski Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Sama ceremonia rozpoczęła się od otwarcia przez rektora uczelni profesora Piotr trawa chowiaka, występu, uczelnianego chóru, przywitania wszystkich zaproszonych gości. A proszę mi wierzyć, że aula główna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wypełniona po brzegi. Są przedstawiciele świata nauki, są rektorzy wielu polskich uczelni, są rodzice Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Przywitani tutaj gromkimi brawami jest żona astronauty Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, która bardzo często towarzyszy swojemu mężowi w licznych wyjazdach i podróżach. Następnie odbyła się laudacja, w trakcie której promotor... Zwiecki przedstawiał sylwetkę, dorobek i zasługi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. No tu nie ma miejsca na improwizację, to wydarzenie jest dokładnie zaplanowane no i wygląda dokładnie tak samo na każdej polskiej uczelni. Niesamowicie podniosły charakter, ja też naprawdę czuję tę wyjątkowość będąc tu w auli głównej SGH. Mimo tylu gości przemówień dużo nie było, ale głos zabrał minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Polska wróciła do kosmosu i to w wielkim stylu. Można dzisiaj śmiało powiedzieć, że żyjemy w erze Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. To gotowa inspiracja dla przyszłych pokoleń polskich badaczy. Zwracam się do was, drodzy studenci. Patrząc na dzisiejszego bohatera, zapamiętajcie jedno. Granice istnieją tylko w naszych głowach. A Sławo Szuznański wiśniewski wygląda dzisiaj inaczej niż zwykle. Swój znak rozpoznawczy, kosmiczną kurtkę z emblematami NASA zamienił na okolicznościową togę akademicką i biret. I jego obecność dzisiaj, tak jak mówiłam, wzbudza tutaj bardzo duże zainteresowanie studentów. wszak niecodziennie się zdarza, że można spotkać, zobaczyć z bliska, posłuchać na żywo drugiego Polaka w kosmosie. Jako młoda, studentka bardzo chciałam poszerzyć swoje horyzonty w różnych dziedzinach, czy to właśnie, właśnie przez słuchanie po prostu osoby, która pasjonuje się jakąś dziedziną. Sławosz Uznański-Wiśniewski to osoba, która motywuje. Tak, zdecydowanie bym powiedziała, że, że motywuje przez swoje osiągnięcia, ale też to przez to, jak reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Branie udziału w takich wydarzeniach jest jedną z największych zalet tej uczelni. Uważam, że jest to naprawdę ogromne wydarzenie, że jednak drugi Polak udał się w kosmos i uważam po prostu pana Sławosza Uznańskiego za ogromną autorytacje i dlatego chcieliśmy właśnie zobaczyć. A Sławosz Uznański-Wiśniewski inspiruje, motywuje, bardzo chętnie od opowiada o swojej wyprawie w kosmos, chętnie odpowiada na pytania młodych ludzi. Bezapelacyjnie spełnia więc wszystkie przesłanki, by otrzymać tytuł doktora honoris causa. Ta uroczystość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie trwa. Słyszę, że wykład mistrzowski właśnie się zaczął, więc z wielką przyjemnością wrócę na aulę, żeby posłuchać tego, co mówi Sławosz Uznański-Wiśniewski. Na pewno więcej relacji z tego wydarzenia, choćby w serwisach informacyjnych. Programu pierwszego Polskiego Radia. Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękuję. A teraz o smutnej rocznicy, 16 już rocznicy, jednego z najtragiczniejszych dni we współczesnej historii Polski. Mowa o katastrofie smoleńskiej, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku na terytorium Rosji. W wielu miejscach Polski dziś odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary tamtego wydarzenia w Warszawie. Na przykład rodziny ofiar, przedstawiciele władz i polskiego wojska spotkali się nad ranem na cmentarzu wojskowym o, na Powązkach. A dokładnie o 8.41 w godzinę katastrofy obchody rozpoczął prezydent. Karol Nawrocki składając kwiaty przed pamiątkową tablicą w Pałacu Prezydenckim. Równolegle przed Pałacem Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało apel pamięci. Wieczorem zaś odbędzie się msza święta i marsz pamięci. O tym dniu i tej rocznicy Agata Król. Uroczystość na warszawskich Powązkach rozpoczęła się odczytaniem nazwisk wszystkich ofiar katastrofy i modlitwą za zmarłych. Składanie wieńców przerwała minuta ciszy dokładnie o 8.41. To wtedy doszło do katastrofy na podejściu do lotniska Siewiernej pod Smoleńskiem. Dla rodzin zmarłych mimo upływu lat to wciąż bolesne wspomnienia. To nie jest prawda, że czas leczy rany. Nie. Tylko ból. Ja jestem matką, więc tylko ból. To nie jest życie, jakie powinno być.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 mogło dobrego się wydarzyć. Zostają te najlepsze rzeczy. To, co zrobili, jakimi ludźmi byli, jakie wartości sobą reprezentowali. Zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Polski wraz z małżonką, ostatni prezydent na uchodźstwie, dowódcy Wojska Polskiego, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu oraz liczni senatorowie i posłowie. Wśród nich posłanka lewicy Izabela Jaruga-Nowacka, którą dziś wspominała jej córka, minister edukacji Barbara Nowacka. To jest dzień, w którym się jest bliżej z bliskimi i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 się tam na uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej. Nie może to przesłonić w żaden sposób ofiary, która przez żołnierzy Wojska Polskiego, przez elitę narodu polskiego została złożona w trakcie II wojny światowej, bo lecieli tam po coś. Pamięć ofiar katastrofy upamiętnił też parlament w imieniu prezydium Sejmu. Kwiaty przed tablicami tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu trzeciej kadencji Macieja Płożyńskiego oraz parlamentarzystów złożył wicemarszałek Szymon Hołownia w w imieniu Senatu zrobił to wicemarszałek Rafał Grupiński. A relacjonowała Agata Król. Polskie Radio. Jedynka. teraz w magazynie w Samo Południe w programie pierwszym polskiego Radia Węgry, gdzie trwa wielkie odliczanie ostatnich już godzin do niedzielnych wyborów parlamentarnych. Sondażowe badania pokazują przewagę opozycyjnej partii TISA i ta partia może, jeśli te sondaże się przekują w wynik wyborczy, zakończyć 16-letni okres rządów Fidesu i premiera Viktora Orbana. Opozycja zarzuca też rządzącym stworzenie oligarchicznego, skorumpowanego systemu, w którym partia oplotła swoimi mackami największe państwowe przedsiębiorstwa, czy wymiar sprawiedliwości. Rządzący Fides przedstawia natomiast opozycję jako klientów Kijowa i Brukseli, którzy według choćby Wiktora Orbana wciągną Węgry do wojny na Ukrainie. Wiktor Orban koncentruje się zazwyczaj na jednym dużym spotkaniu pod wieczór. Na spotkania obu przywódców przychodzą tłumy, a w internecie trwa przepychanka. Kto zgromadził większą publiczność? Jak na razie rozmawiałem przede wszystkim z wyborcami Tisy. Posłuchajmy młodszego pokolenia. 20 Dwudziestoletni Mark, uczeń szkoły średniej, zwraca uwagę na prorosyjski kurs obrany przez rząd Wiktora Orbana. Orban uprawia prorosyjską propagandę i pomaga Kremlowi osiągnąć to, czego chce Putin. Również szef naszej dyplomacji, Siarto może zdradzać unijne sekrety Ławrowowi. Nawet w sprawie partii TISA jestem nieco sceptyczna. Miałam dwa lata, gdy Fidesz doszedł do władzy jako centrolewicowa formacja. Przez 16 lat zdążyli tyle zrabować. Adam Matolci, jeden z ludzi partii rządzącej, wywozi swój majątek do Dubaju w ogromnych U Transparency International Węgry pozostają najbardziej skorumpowanym krajem Unii Europejskiej. Niechęć do korupcji pobrzmiewa też w rozmowach ze starszymi Węgrami. E, tutaj e, na przykład 70-letnią Edith, koleżanką babci e, Marka, którego słuchaliśmy wcześniej, oraz Aldaszem, emerytowanym wydawcą książek. Orban jest skorumpowany majdakiem, nie mówi prawdy i jest bogatszy niż król angielski, a jednocześnie nasz kraj biednieje. To bardzo źle. Zniszczyli nasz kraj w wielu wymiarach. biedniejących obywateli. Pamiętajmy, że niektórzy będą głosować właśnie swoimi portfelami. No i tak się składa, że tylko przeciętny łotyż może pozwolić sobie na mniejsze zakupy niż przeciętny Węgier. No tak uwzględniając ten wskaźnik konsumpcji. Dzisiaj wybieram się za to na wiec Fidesu. No i wtedy będziemy mogli trochę lepiej zrozumieć opinię wyborców Wiktora Orbana. Michał Makowski z Budapesztu. Relacje Michała cały czas w radiowej jedynce. A w niedzielę po godzinie 20 specjalna audycja w której powiemy o tym, kto też te wybory na Węgrzech wygrał. Zapraszam w imieniu swoim oraz Agaty Kowalskiej. No i teraz Niemcy, gdzie od północy trwa strajk personelu pokładowego Lufthansa, czyli największej niemieckiej linii lotniczej, właściwie jednej z największych linii lotniczych w Europie. Adam Górczewski tę sytuację obserwuje. Witaj Adamie. Dzień dobry. Powiedz proszę, jak to wygląda, czy w ogóle da się z Niemiec dziś odlecieć? Da się, ale najlepiej nie z Monachium, nie z Frankfurtu nad menem. Ja jestem w Berlinie na lotnisku i tutaj życie toczy się normalnie. Pasażerowie chodzą z wielkimi walizami i odlatują samoloty na rozkładzie lotów. Kilkanaście lotów skreślonych, chyba 11 na najbliższych parę godzin, z czego 8 to są loty właśnie Lufthansa do Frankfurtu i do Monachium. Frankfurt i Monachium to są te dwa główne porty, z których operuje Lufthansa i tam skreślonych jest po ponad 300 lotów i w jednym i w drugim mieście. No to oznacza, że kilkadziesiąt tysięcy pasażerów dzisiaj musiało zmienić swoje plany tam, gdzie się dało, Lufthansa zorganizowała zastępcze ekipy. Na niektórych liniach puściła większe maszyny niż zazwyczaj, żeby można było tam dołożyć pasażerów z tych odwołanych lotów, a na niektórych trasach też są samoloty innych linii należących do całej grupy Lufthansa, tak żeby jak najwięcej lotów udało się przeprowadzić. Dzisiaj do 22 będzie trwał ten strajk. Kolejny, dlatego że pasażerowie, nie pasażerowie, przepraszam, personel pokładowy, czyli stewardessy i inni członkowie załogi tych, którzy umilają i umożliwiają loty samolotami i Lufthansa domagają się nowego układu zbiorowego pracy, a twierdzą, że to co Lufthansa im proponuje to nie jest poważna propozycja, także możliwe, że za jakiś czas znowu podobny protest będzie. Ja mówię o tym dlatego nie tylko, że to jest ważne dla Niemców, dlatego, że także połączenia z Polską dzisiaj zostały dotknięte właśnie tym strajkiem, więc no, walka o pieniądze trwa, a Samoloty dzisiaj nie latają, ale tylko Lufthansa. I to głównie dotyczy lotnisk w Monachium i w Frankfurcie, ale to ważne lotniska przesiadkowe. Dla tych, którzy chcą Lufthansą dziś polecieć jeszcze gdzieś dalej niż do Niemiec. Adam Górczewski bardzo serdecznie dziękuję za te relacje. Linie lotnicze, nie tylko Lufthansa, mają też kłopoty z powodu wysokich cen paliwa lotniczego. Nieco lepiej jest, jeśli chodzi o kierowców, bo wiele krajów, w tym Polska, wprowadziło różnego rodzaju mechanizmy, które mają ceny paliw obniżyć. Sprawdźmy więc, co kierowcy w Warszawie myślą o tych ostatnich obniżkach, bo wystarczyło kilka dni i na stacjach benzynowych zrobiło się w wielu miejscach w Polsce zauważalnie taniej. Czy zatem kierowcy cieszą się z niższych cen? No, to pytał Aleksander Ziemieńczyk. Przy dystrybutorach ulga, jak to widzisz? Mus to mus, ile trzeba płacić, to trzeba, no lepiej niż 9 zł. Jesteśmy tutaj w centrum Warszawy, zazwyczaj jest trochę drożej, aczkolwiek te ceny regulowane, identyczne w całej Polsce, to pewnie dobrze, to jakiś bonus dla kierowców. To akurat prawda, że tutaj mogę zadykować to samo co za miastem, więc bez różnicy w ogóle, wszędzie jest to samo. W sumie może to nawet plus. Spadła dla detalisty jako przedsiębiorca, bo jesteśmy stratni około 45 groszy na każdym litrze. Zmiana podatku VAT. I uważam, że, że... Nie jest zła, mogłaby być troszeczkę niższa, ale na dzień dzisiejszy jest to dla każdego chyba dobra cena, tak? To nie jest 7 zł, tak? No 6, w granicach 6 to jeszcze są widełki dopuszczalne dla każdego. Te widełki, które są teraz są idealnie, pasują. Przyzwoita cena chyba 6,20 No zobaczymy co teraz będzie się działo, tak? Myślę, że da się żyć przy tej cenie. Jeśli się utrzyma, to wydaje się, że to, już, to jest cena, która może być. Pewnie, pewnie dobrze, no. Myślę, że jak się pozbędziemy tego w Stanach, to będzie taniej. No w studio pojawił się też Błażej Prośniewski. Witaj, Błażeju. No i ty powiesz teraz o tym, jak to jest z turystyką paliwową, czy po to nasze tańsze paliwo przyjeżdżają sąsiedzi z... Z innych krajów. Przyjeżdżają, choć nie tak masowo, jak mogłoby się wydawać. Przyjeżdżają, bo ceny u nas są niższe. Dla porównania, jeśli chodzi o Niemcy, to średni koszt litra benzyny dziś to 2,17 euro, czyli 9,22 zł, a cena diesla oscyluje w okolicach 2,40 euro, a to jest już Ponad 10 złotych. W Polsce dziś dla porównania diesel kosztuje 7,66, a jutro będzie to 7,68 groszy. Jednym słowem opłaca się u nas tankować. a pytany dziś w Polskim Radiu 24 o, o turystykę paliwową minister energii Miłosz Motyka oszacował ją na kilka procent i stwierdził, że nie ma obaw o to, że paliwa przy granicy zabraknie.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 obecna. Jeżeli chodzi o trwałą tendencję, to ona jest kilkuprocentowa. Ona nie doprowadza do tego, by zaburzyć sytuację na stacjach, na rynku, czy jeżeli chodzi o dostawy. No i jeszcze druga ważna wiadomość od poniedziałku, zmiany w L4. Co się zmieni? Dokładnie tak. Nowe przepisy mają przede wszystkim precyzować to, co można robić na L4, a co jest niedopuszczalne. Te nowe przepisy także dają nowe uprawnienia kontrolerom z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tłumaczy rzecznik prasowy ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.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 A teraz sport, Rafał Bała w studio i na początek wiadomość niewątpliwie bardzo smutna. Tak, szokowało nas to. Właściwie można powiedzieć, dwie godziny temu się dowiedzieliśmy się, chociaż wydarzyło się to już rano. Chodzi o to, że nie żyje Jacek Magiera, czyli asystent selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana, miał tylko 49 lat, znakomity przed laty piłkarz, m.in. Rakowa Częstochowa Legi Warszawa, trener Legi Śląska zdobywał mistrzostwa puchary Polski. Tak wspomina go Tomasz Kowalczyk. Zarażał pasją, uczył się i jeszcze lepiej uczył potem innych. Grał, trenował i odnosił sukcesy. Nie jeden raz głęboko można było zastanowić się nad słowami, które chciał przekazać, bo skłaniał do refleksji, a słów nie rzucał na wiatr. Zanim coś powiedział, starannie to przemyślał. Jeszcze 10 dni temu odgrywał ważną rolę na ławce reprezentacji Polski w meczu barażowym o Mundial ze Szwecją. Był prawą ręką selekcjonera Jana Urbana. Jako piłkarz wywalczył mistrzostwo Europy do lat 16. Z Legią Warszawa dwukrotnie był mistrzem kraju na boisku. Potem w Warszawie zdobył też tytuł jako trener. Śląsk Wrocław doprowadził z kolei do srebrnego medalu w Ekstraklasie. Ważną rolę w jego karierze odegrał też Raków Częstochowa, którego był wychowankiem. Miał szerokie horyzonty, interesował się historią, a o heraldyce klubowych emblematów napisał pracę magisterską. Rozwijał młodych zawodników. Fantastycznymi sposobami motywował, by nie zboczyli na złą drogę. Kiedyś młody piłkarz zapytał go, co ma poprawić – siłę, technikę czy precyzję strzałów – Trener Magiera miał odpowiedzieć w swoim stylu, że zacząłby od zrobienia porządku w samochodzie. Jacka Magiery będzie bardzo brakowało. Miał 49 lat. Rozpoczynał karierę w Rakowie Częstochowa jako 18-latek. Debiutował w Ekstraklasie, a wtedy w jednej drużynie grał z nim Grzegorz Skwara. To był bardzo miły, pogodny, spokojny człowiek. Jacek był bardzo pracowity, zawsze gdzieś tam z piłką próbował zostawać też po treningach. No wzór do treningów. bardzo cichy chłopak, no tam nie za bardzo w szatni go było słychać. Umiał się znaleźć nawet jak grał, czy na stoperze, czy gdzieś na szóstce. Tyle co, Jacek miał szczęścia pod bramką, to, to nie ma nawet... Ronaldo czy Messi. Pamiętam taką bramkę z Lechem Poznań, próbowałem kogoś okiwać, wrzuciłem, Jacek się przewrócił, wstawając tyłem głowy, tre, strzelił gola. No to ja nawet przez swoje całe życie, które gdzieś tam piłkarskie, to nawet na treningu takie bramki nie strzeliłem, a, a Jacek potrafił to w Ekstraklasie strzelić. Jacek Bagiera prowadził zdrowy tryb życia. Dziś rano wyszedł pobiegać do parku. Zasłab, zabrała go karetka w szpitalu. Nie udało się go uratować i wszystkie mecze 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy w związku z jego śmiercią. O czym mówił Rafał Bała. Dziękuję. A następnie, jak już w studio, dzień dobry. dzień dobry, będzie o ciekawej wystawie. Wystawa jest bardzo ciekawa. To jest wystawa w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury w Warszawie przy krakowskim przedmieściu obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa Południk 21, Czapski Kozera. Czapski to Józef Czapski. Mamy rok Czapskiego, 130 rocznica urodzin tego malarza, eseisty, autora wspomnień starobielskich, autora na nieludzkiej ziemi, także fascynującego dziennika i tutaj jego rysunki, rysunki Józefa Czapskiego z kolekcji prywatnych, to jest ważne, i kolorowe, i czarno-białe zostały zostawione z pracami Grzegorza Kozery. To jest artysta, który urodził się w 1983 roku, czyli 100 lat mniej więcej po śmierci Józefa Czapskiego. Katarzyna Haber Kuratorka tej wystawy, autorka tego pomysłu postanowiła te prace połączyć ze sobą, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że przez Plac Teatralny przychodzi Południk 21. czyli tak połączyła w przestrzeni obydwu artystów, więc posłuchajmy Katarzyny Haber. Czapski tęsknił za Warszawą, dlatego że Warszawa była takim miejscem dla niego wymarzonym przed wojną. On miał tutaj pracownię na filtrowej, która została zbombardowana, no, a z kolei Grzegorz Kozera, zafascynowany Czapskim, pojechał jego śladami aż do Ameryki Południowej i dochodzi do tego spotkania w Warszawie. No i, i tak pomyślałam sobie geograficznie o tym miejscu, a też nie byłam wcale przekonana, że Warszawa ma ten południk 21. Myślałam, że to jest południk 20. I proszę sobie wyobrazić, że no, sprawdziłem, no oczywiście to 21 jeszcze jest taką symboliczną liczbą. I zadzwoniłem do Grzegorza z pytaniem, jak mu się podoba ten tytuł. I Grzegorz mówi, ale wiesz, że ja stworzyłem jedną pracę, którą zatytułowałem Południk Czapski. Południk Czapski, Grzegorz Kozera, te jego kolarze są naprawdę fascynujące. Jeden jest szczególnie zwracający uwagę, kiedy jest Józef Czapski na tle żyrafy. A dlaczego? No bo Józef Czapski, nie wiem czy Państwo wiedzą, miał prawie dwa metry wzrostu. I był szczupły bardzo. Tak. Polecamy tę wystawę. Ja jeszcze będę o, ni o niej wielokrotnie mówiła i o Józefie Czapskim. Również jutro, 19.30, Józef Czapski i jego poszukiwania współwięźniów z Katynia. Zapraszam w imieniu Anny Stępniak. Magazyn w Samo Południe dobiega końca. Po trzynastej tylko szczerze o relacjach między rodzeństwem. W Samo Południe się kończy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia. Jeden To jest radio. Reklama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 Patryk Bedliński, zapraszam. Korek o długości 3 km mamy na A4 na trasie z Wrocławia do Opola. Między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz. Na 178 km zderzyły się trzy pojazdy osobowe i jedziemy tylko pasem awaryjnym. Korek też na trasie z Wrocławia do Legnicy. Informacja z Dolnośląskiego odcinka A4, Wrocław w kierunku Legnicy. Zaraz za zjazdem na Udanin jest około 2-2,5 kilometra korka. Związane jest to z pracami drogowymi na jezdni właśnie w kierunku Leknicy. Bardzo dziękujemy za tę informacje. Korek napotkamy też jadąc z Sosnowca do Podwarpia 86 na wysokości Będzina. Korkuje się nomen omen miasto Zator, a zwłaszcza droga krajowa 44 między Oświęcimiem a Skawiną. W Nawojowej korkuje się droga do Nowego Sącza. Droga 75, miejscowość nałojowa, wjazd od strony Krynicy do Nowego Sącza. poboczy urządzeniem szotkującym i 3 kilometry korek. Między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim jedziemy naprzemiennie na Krajowej Pięćdziesiątce, bo tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe. A na S3 trwa dziś protest rolników. Zaplanowany jest do godziny 14. Objazd od węzła Myślibórz, będzie możliwy do z drogą wojewódzką 190.